Kolejne pytanie. Jakie jest Pana stanowisko w sprawie Parku Grodowego? Na dzień dzisiejszy wiemy, że konsultacje z mieszkańcami nie odbędą się w takim kształcie, jak prezydent Karnowski obiecał to na jednym z kolejnych spotkań. Wiem, że wydaje mi się, że Pan uczestniczył w którymś z spacerów w Parku Grodowym. Proszę nam powiedzieć, jaki jest Pana pogląd w tej sprawie? Znaczy, moim zdaniem Sopot już w tej chwili jest zabudowany w tak dużym stopniu, że tereny zielone, które zostają wewnątrz miasta, one są dla nas w tej chwili bardzo cenne. Również z punktu widzenia miasta, które jest przede wszystkim dla mieszkańców, ale również chce stanowić ciekawą ofertę turystyczną. No to są tereny, które uatrakcyjniają miasto i ja rozumiem, że oczywiście w tej trudnej sytuacji budżetowej szuka się wszelkiego sposobu na to, żeby zdobyć dodatkowe środki ze sprzedaży, ale sprzedaż to jest akurat moim zdaniem najgorszym wyjściem. To znaczy to już jest ostateczność. Dzisiaj my powinniśmy się skupić raczej nad tym, żeby tak jak mówię znajdować źródła dochodów w budżecie w inny sposób. Zastanowić się właśnie jak spowodować, żeby do nas napłynęli nowi mieszkańcy, którzy będą dla nas stanowili określoną wartość tak naprawdę. Zaprośmy innych mieszkańców do mieszkania z nami będzie nam taniej, będzie nam lepiej się tutaj mieszkało. W związku z tym tereny zielone dzisiaj to nie powinny być tereny, które za wszelką cenę chce się sprzedać. To jest oczywiście kwestia do oceny, znaleźć tereny, gdzie można postawić na przykład budownictwo, kolejne budynki mieszkalne. Natomiast teren Parku Grodowego, no to tutaj moja deklaracja na spotkaniach, które, które przyciągnęły akurat bardzo dużą ilość mieszkańców i co najważniejsze przyciągnęły osoby, które o Sopocie wiedzą najwięcej, które Sopot, y, są znawcami Sopotu, miłośnikami Sopotu i w związku z tym y, takie osoby, takie autorytety jak profesor Sperski, czy pan Bruno Wantke, czy, czy pan dr Tempczyk, uważam, że to są osoby, których warto słuchać, bo to są ludzie, którzy wiedzą więcej o Sopocie, wiedzą, mają większe wyczucie architektoniczne, większe wyczucie w, w zakresie ładu miasta i y, jestem przekonany, że opinie tych osób, które tam zostały wypowiedziane, one były jednoznacznie za tym, żeby nie ruszać parku ugrodowego nie sprzedawać, nie zabudowywać tego terenu są dla mnie jako kandydata na prezydenta są dla mnie wiążące i były wiążące również podczas tych spotkań ja to na tych spotkaniach powiedziałem oficjalnie uważam że te, to wsparcie tych osób, to, ta sugestia y, powinna dla nas mieszkańców być i, i zresztą sala była y, na każdym spotkaniu tego samego zdania. Jak widać było po reakcjach, wszystkie te osoby były bardzo zdeterminowane, żeby, y, żeby tego parku nie ruszać, żeby zostawić tam w jak największym stopniu teren zielony. I, i stąd jeszcze raz powtórzę, no to swoiste mocowanie się mieszkańców z władzą jest y, dla mnie jest nie do przyjęcia. To jest zupełnie zaprzeczenie jakiejkolwiek idei samorządności.